Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy wybiła szósta. Witamy Państwa tym wiosennym, kwietniowym świtem. Dziś jesteśmy w składzie Magdalena Wojtulanis za konsoletą. W reżyserce także wydawczyni Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrała Magdalena Łoś, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry. Poranek dwójki. Mamy środę, 22 kwietnia, to 112 dzień roku. Słońce w znaku byka pojawiło się na horyzoncie 45 minut temu. Zajdzie o 19.45, a zatem dzień będzie trwał 14 godzin i 20 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz i Teodor. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Ziemi. Jego celem jest rozbudzanie świadomości ekologicznej mieszkańców naszej planety. Tegoroczne hasło to Nasza Moc, Nasza Planeta. No i ono trochę porządkuje myślenie, bo nie tylko chodzi o wielkie polityczne decyzje, ale też o to, co robimy na co dzień dla naszego środowiska. A jeśli ktoś potrzebuje dziś odrobiny lżejszego tonu, to w kalendarzu znajdziemy też Dzień Że czyli taki drobny, słodki kontrapunkt do poważniejszych spraw. Pogoda Dziś będzie słonecznie, spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 12 do 15 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na zachodzie kraju do 17 stopni, a chłodniej w rejonach podgórskich tam od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany miejscami, porwisty, zachodni i północno-zachodni. Dobry początek dnia Allegro z koncertu The Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Antoana Toruńczyka i Manfreda Kremera oraz zespołu Koncerto Kopenhagen pod kierunkiem Larsa Ulrika Mortensena. Prawie 7 minut po 6. Poranek dwójki odwaga w zadawaniu pytań i czułość w obserwowaniu drugiego człowieka. Tak definiują program organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera, który rozpoczyna się w Krakowie. W tym roku pojawią się filmy różnorodne kulturowo i geograficznie. Od egipskiego debiutu z komediowymi akcentami, przez grecką niemal mityczną, dystopijną opowieść o odwiecznych mechanizmach władzy. Po chorwacki film o konflikcie dwóch sióstr odsłaniającym absurdy rodzinnych waśni. Tegoroczne święto filmu niezależnego tworzy polska premiera najnowszego dzieła uznanej francuskiej reżyserki Alice Winokur pod tytułem Ikona Mody z Angeliną Jolie w roli głównej. Szczegółowo o programie opowie reprezentująca festiwal dziennikarka Patrycja Wanat To po 8.30, a nieco wcześniej opowieść o powrotach utraconych dzieł do Polski pod hasłem Misja Restytucja i zaproszenie do lektury książki dla młodego czytelnika autorstwa Zuzanny Fruby zatytułowanej Wszystko przez mrówki. Moja mama wynosiła śmieci do sypu, zatrzasnęła drzwi i ja zostałam jako niespełna trzyletnia dziewczynka sama w mieszkaniu. I moja mama musiała rzeczywiście uruchomić sąsiadów i sąsiad z piętra wyżej schodził po zewnętrznej stronie balkonu i ratował mnie przez otwarte drzwi balkonowe. To jeśli o sąsiadach mowa, będzie też relacja naszych wysłanników z wizyty studyjnej, polskich liderów opinii w Ukrainie, której celem jest wzmocnienie współpracy kulturalnej i medialnej, a także zrozumienie realiów wojny. Będą rozmowy z twórcami i aktorami najnowszej ekranizacji powieści Lalka Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji, tym razem wokalistki, pianistki, autorki muzyki Anny Gad, a także felietonu językowego doktor Agaty Honci. Mając się w kotlinie ułożyć rozmaicie kluczy, robiąc kominki. Gdy niestety jest mocno zraniony, beczy albo kniazi, wabiąc zaś samicę, muska. Hmm. Wszystko się wyjaśni jeszcze w tej godzinie. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Wiersz na Dzień Dobry, przegląd prasy dziś w wydaniu Jerzego Kisielewskiego. Kalendarium, a także płyta tygodnia. Będą też muzyczne nowości. Proszę nas zatem uważnie słuchać. Orfeusza z opery Christafa Widibalta Glucka Orfeusz i Eurydyka śpiewał amerykański tenor Michael Spyers, a towarzyszył mu zespół Il Pomodoro 14 minut po szóstej. Kalendarium W 1937 roku urodził się Jack Nicholson, uznawany za jednego z najlepszych aktorów historii. Otrzymał aż trzy statuetki Oscara za rolę w filmach Lot nad kukułczym gniazdem, Czułe słówka i Lepiej być nie może. Z kolei dwa lata temu zmarł Leszek Staroń, reżyser, scenograf i scenarzysta filmowy, najbardziej znany z komedii Wolna Sobota. A co jeszcze wydarzyło się 22 kwietnia? Był malarzem samoukiem, choć zaczynał od pracy w kopalni. Obok Nikifora Krynickiego był też jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego prymitywizmu – Dokładnie 135 lat temu urodził się Teofil Ociepka. A co można powiedzieć o jego twórczości? To było baśniowe, no zresztą e, takie też były jego założenia, żeby pokazać świat nierealny, walkę dobrego ze złem. E, no ale przede wszystkim on był pod wrażeniem pewnych okultystycznych e, nauk. Jego prace nawiązywały do baśni, legend, ale też życia górników. Tematyka jego dzieł zwłaszcza przed 56 rokiem przysparzała mu natomiast kłopot jako nieprzystająca do kanonu socrealizmu. Zakładam, że mogło powstać wiele legend dotyczących tego artysty. Dokładnie 110 lat temu urodził się amerykański skrzypek Jehudi Menuhin. Uczył się gry od czwartego roku życia, a publicznie debiutował już w wieku siedmiu lat. Mówi skrzypek Christopher Warren Green. Jehudi Menuhin był przyjacielem księcia Bali. Podczas przerwy, po wykonaniu koncertu podwójnego Bacha, kiedy staliśmy w galerii obrazów, spojrzałem na drugi koniec sali i zobaczyłem mężczyznę, który dosłownie biegł w moją stronę. Pomyślałem, mój Boże, to Jehudi Menuchin, on chce mnie zabić. A on podbiegł do mnie rozradowany i wykrzyknął, grał Pan z taką radością. Wyobraża Pani sobie, jak się może czuć młody muzyk, do którego przez całą salę biegnie Jehudi Menuhin, żeby mu pogratulować? Przyznają Państwo, że Jehudi Menuhin nie tracił czasu. A skoro o czasie mowa, dokładnie 96 lat temu urodził się zegarmistrz Zdzisław Mrugalski. Profesor Mrugalski był członkiem zespołu budującego zegar na wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w w Warszawie po zniszczeniach wojennych. Po tej uroczystości druga, na którą czekało całe społeczeństwo naszego kraju. Przekazanie bryły Zamku Królewskiego. Punktualnie o godzinie 11.15, kiedy to o przed niemal 35 laty na zamek spadły hitlerowskie bomby, ożyły znów wskazówki zamkowego zegara. Czasem jest tak, że jest ważny w radiu, ale ważny jest również w telewizji. Dokładnie 14 lat temu zmarł Jan Suzin, architekt i legendarny prezenter, a także speaker telewizji polskiej. Pracował w niej 40 lat. Już za chwilę razem z Państwem obejrzę film z gatunku, który ja osobiście lubię najbardziej. Film lotniczy, a jeżeli dodam jeszcze, że jest to film lotniczy, wojenny, to już tylko zacierać ręce, tak więc siadam sobie wygodnie w moim fotelu i czekam wraz z Państwem na ślicznotkę z Memphis. A kiedy skończy się ślicznotka z Memphis, być może będą chcieli wrócić Państwo chociażby do postaci Jędrusia Pyzdry z serialu Janosik albo Franka Wichury z serialu Czterej Pancerni i Pies. Cześć! Wichura! Gdzie? Ledwo dmucha. Ja Wichura. Nazwisko tak. A ty? Kos. Takie postaci się pamięta tym bardziej, jeśli w wichurę albo pyzdre wciela się ktoś taki jak Witold Pyrkosz. Jednego z najpopularniejszych aktorów filmowych i teatralnych pożegnaliśmy 9 lat temu. Nie cierpię. Ani sprzed lat, ani obecnie. Nie oglądam siebie. Widzę właściwie to braki. No już to jest taka skaza zawodowa jest chyba. W rodzinie nie mogę oglądać żadnych filmów nawet świetnych, i dobrych, bo ja wyłapuję wszystkie jakieś takie błędy, których oni nie dostrzegają. I zawsze jest awantura, z tobą to nie można siedzieć przy telewizorze, bo to wszystko krytykujesz, a siebie tym bardziej nie mogę oglądać. Nie, nie. Mówił Witold Pyrkosz. Dzisiejsze rocznice przypomniał w naszym dwójkowym kalendarium Jakub Jamrozek, a my w poranku muzycznie świętujemy 110. rocznicę urodzin Jehudi Menuhina. Powracamy z Paryża, tego wyobrażonego, trochę filmowego, zapisanego w standardzie Vernona Duke'a April in Paris, w wersji, która była spotkaniem dwóch wielkich osobowości skrzypiec, Stefana Grappellego i dzisiejszego jubilata. Jehudi Menuchina. Środowy poranek dwójki, 23 minuty po szóstej. Trwają ostatnie prace nad nową filmową adaptacją Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W roli Wokulskiego wystąpi Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Będziemy o tym mówić w poranku po godzinie ósmej. No i właśnie, jak to jest proszę państwa, w tych nowych ekranizacjach często zmienia się sposób pokazywania bohaterów. Czy Izabela Łęcka powinna być dziś przedstawiana inaczej niż dawniej? Jakiej interpretacji państwo oczekują? Czy bliższa jest państwu ta klasyczna, wierna adaptacja lalki Wojciecha Jerzego Hasa? Czy raczej nowoczesne autorskie reinterpretacje w filmie i serialu, która Forma lepiej oddaje ducha powieści. Czekamy na Państwa opinie. Poranek dwójki Radio.pl. Najciekawsze głosy. Oczywiście nagrodzimy upominkami od dwójki. Menuet z Piątej Symfonii B. Dur. Franciszka Schuberta grała orkiestra rewolucyjna i romantyczna pod batutą Johna Eliota Gardinera. Słuchają Państwo dwójki, jest 6.30. Wiersz na dzień dobry. No i po raz kolejny w porankach słuchamy Andrzeja Seweryna, czytającego poezję. W najbliższą sobotę przypada 80 rocznica urodzin tego znakomitego artysty. Bardzo bliski aktorowi jest repertuar romantyczny, szczególnie twórczość Adama Mickiewicza. Pamiętamy go jako sędziego z ekranizacji pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. On sam między innymi wyreżyserował słuchowisko na podstawie drugiej części Dziadów i zagrał w nim rolę upiłkową. Andrzej Seweryn brał także udział w radiowym maratonie z panem Tadeuszem. Dziś posłuchamy ballady Rękawiczka. To oczywiście dzieło niemieckiego poety i dramaturga Fryderyka Schillera, ale utwór, który usłyszymy nie jest po prostu tłumaczeniem dokonanym przez Adama Mickiewicza, ale, jak podkreślają historycy literatury, genialną parafrazą tej ballady dokonaną przez naszego wieszcza. Czyta Andrzej Seweryn. Rękawiczka, chcąc być widzem dzikich bojów, już u zwierzyńca podwojów król zasiada. Przy nim książęta i panowie rada, a gdzie wzniosły krążył ganek, Rycerze obok kochanek Król skinął palcem Zaczęto igrzysko Spadły w rzeciądze Ogromne lwisko zwolna się toczy Podnosi czoło Milczkiem obraca oczy wokoło I ziewy rozdarł straszliwie I kudły zatrząsł na grzywie I wyciągnął cielska brzemię i obalił się na ziemię Król skinął znowu Znowu przemknie się krata Szybkimi skoki, chciwy polowu Tygrys wylata Spoziera z i klami bliska, Język wywala, ogonem ciska I lwa dokoła obiega Topiąc wzrok jaszczurczy Wyje i burczy Burcząc na stronie przylega Król skinął znowu, znowu podwój otwarty i z jednego zachowu dwa wyskakują lamparty. Lakoma boju, para zajadła, już tygrysa opadła, już się tygrys z nimi drapie, już obydwu trzyma w lapie, wtem lew podniósł lep do góry, zagrzmiał i znowu ciszę, a dzicz z krwawymi pazury obiega, za mordem dysze, Dysząc na stronie przylega. Wtem Leci rękawiczka z krużganku w pałacu. Z rączek nadobnej Marty Pada między tygrysa i między lamparty Na środek placu. Marta z uśmiechem Rzecze do emroda. Kto mnie tak kocha, jak po tysiąc razy Czuły mi przysiągł wyrazy Niechaj mi teraz rękawiczkę poda. Emrod przeskoczył zapory. Idzie pomiędzy potwory. Śmiało rękawiczkę bierze. Dziwią się panie, dziwią się rycerze, a on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki. Tam od radośnej witany kochanki rycerz jej w oczy rękawiczkę rzucił. Pani, Twych dzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł. I więcej nie wrócił. Jutro w interpretacji Andrzeja Seweryna posłuchamy jednego z wierszy Jana Lechonia. także jutro na naszej antenie spotkanie z Andrzejem Sewerynem. W audycji wybieram dwójkę. Małgorzata dziecka, mac porozmawia z aktorem, reżyserem i dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie. Między innymi o zbliżającej się piątkowej premierze Horacjusza, Piera Korneja w reżyserii Jubilata. Przypomnę też Państwu, że Andrzej Seweryn został laureatem pierwszej nagrody imienia Bronisława Geremka. Aktorowi nagrodę wręczył sam prezydent Francji Emmanuel Macron. Aktor o Trzymał ją za zasługi na rzecz relacji polsko-francuskich. Drugi nocturn Asduropus opus 32. Fryderyka Chopina grał włoski pianista Maurizio Pollini, który no, ponad pół wieku temu został laureatem pierwszej nagrody szóstego konkursu szopenowskiego w Warszawie w 1960 roku. To jest środowy poranek dwójki za 20 minut siódma. Czy zastanawiali się państwo kiedyś, kto mieszka tuż obok, kim był w młodości ten milczący pan z czwartego piętra? albo pani z parteru, ta w dziwnych kapeluszach. Zwykle mijamy się na klatce schodowej i niewiele o sobie wiemy. A przecież czasem przychodzi taki moment, kiedy bez pomocy sąsiadów naprawdę trudno sobie poradzić. Od takiego właśnie zdarzenia zaczyna się książka Zuzanny Fruby, wszystko przez mrówki. Przeciąg zatrzaskuje drzwi, w mieszkaniu zostaje mała dziewczynka, a jej mama musi zapukać do sąsiadów. Tak rozpoczyna się wędrówka przez mieszkania starej kamienicy i spotkanie z całą galerią barwnych bohaterów obdarzonych zupełnie niezwykłymi umiejętnościami. Z autorką książki Zuzanną Frubą rozmawia Aldona łaniewska wolk Ponoć pomysł na tę książkę jest w przeszłości i tak naprawdę wszystkie te zdarzenia, przygody, które są w książce się wydarzyły z sąsiadami. Nie wszystkie magiczne zwierzęta, które mówią i nie będę zdradzała wszystkich szczegółów, nie wszystkie magiczne elementy wydarzyły się naprawdę, ale rzeczywiście historia jako taka przydarzyła się mi samej, kiedy byłam bardzo małą dziewczynką, także musimy się cofnąć do wczesnych lat osiemdziesiątych, dlatego można być może zauważyć, że Mama nie ma tutaj telefonu komórkowego, co parę osób już mnie o to pytało, dlaczego ona po prostu nie zadzwoni do kogoś. To są wczesne lata 80. i rzeczywiście było takie wydarzenie, że moja mama wynosiła śmieci do sypu, zatrzasnęła drzwi i ja zostałam jako niespełno trzyletnia dziewczynka sama w mieszkaniu. I moja mama musiała rzeczywiście uruchomić sąsiadów i sąsiad z piętra wyżej schodził po zewnętrznej stronie balkonu i ratował mnie przez otwarte drzwi balkonowe. Także tak. To jest moja własna dziecięca trauma kreatywnie przepracowana. Rozumiem, że to jest jakaś praca nad e, traumą. Jak, no taką jak, malutką tak, traumą, nie nadużywajmy tego słowa. Ale ja widzę w tej książce, że ta opowieść o spotkaniach z sąsiadami, o takim życiu widzianym z małej perspektywy kamienicy czy bloku mieszkalnego, to jest też opowieść wychodząca naprzeciw dzisiejszym potrzebom. No wydaje mi się, że zbyt wiele nas różni, a za mało zdajemy sobie sprawę z tego, co mogłoby nas połączyć z ludźmi, którzy koło nas mieszkają. I dlatego starałam się opisać tych denerwujących sąsiadów, z których każdy ma jakieś pretensje, jakieś fochy, jakieś swoje takie schematy, w których się obraca, a jednocześnie pokazać, że kiedy zdarza się taka sytuacja powiedzmy troszkę dramatyczniejsza, poważniejsza, to oni stają na wysokości zadania, są pomocni i można się do nich zwrócić i można nawiązać z nimi kontakt. A wydaje mi się, że w literaturze dziecięcej w Polsce no, mamy wspaniałą tradycję Pawła i Gawła i tego typu negatywnych przykładów stosunków sąsiedzkich, a być może niewystarczająco jest takich, które mówią o tym, że ci sąsiedzi są jednak ważni, i warto z nimi zagadać. Wspomniała Pani o tym, że sąsiedzi stają na wysokości zadania w razie potrzeby, ale to też jest książka o tym, że jak się przełamiemy i nawiążemy kontakt z innym człowiekiem, to on wyda nam się po prostu bliższy. Nie trzeba tutaj rozwiązywać wielkich problemów. Wystarczy rozmowa. Czasami wystarczyłoby pójść poprosić o szklankę cukru albo nie awanturować się tak od razu w pierwszym zdaniu o te właśnie mrówki tytułowe i może po prostu zagadać, może po prostu spróbować poznać tych ludzi, którzy koło nas są. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby nie była potrzebna taka dramatyczna sytuacja jak dziecko uwięzione w mieszkaniu samo, prawda? Żeby z tymi ludźmi się troszeczkę zakolegować. Na pewno. Też myślę, że dzisiaj, i, i to wiem na pewno, nastolatkowie, takie starsze dzieci mają problem z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich z obcymi ludźmi, wydawałoby się. Są tacy bardzo często zamknięci w takim świecie ja-ekran. To jest smutna sytuacja na pewno. Ja myślę, że moja książka niestety do nich nie trafi, bo to jest ten młodszy odbiorca. Na pewno te dzieci popandemiczne też są jakoś trochę smutniejsze, bo może coś ominęło je na pewnym etapie rozwoju i siedziały zamknięte w domu i musiały uważać, żeby nie nawiązywać za bardzo kontaktów z innymi ludźmi, prawda? Były wręcz tego uczone, tego odstępu i myślę, że gdzieś tam to odczuwamy. No a poza tym oczywiście, wiadomo, każdy z nas ma swój własny świat w swoim własnym telefonie, no to jest truizm, ale... No na pewno byłoby fajnie z tego wyjść. Ta książka to nie tylko dowcipna, wciągająca opowieść, których nie jest tak dużo na polskim rynku wydawniczym, ale również ta część wizualna. Wiem, że Pani zajmuje się architekturą też i tutaj te wątki architektoniczne w tym patrzeniu na świat przedstawiony albo to jak Pani prezentuje tę swoją opowieść widać. No, dziękuję bardzo. Ilustracja jest moją pasją. Ja jestem architektką wnętrz wykształcenia i pracuję też w tym zawodzie. Natomiast tak, rzeczywiście no, są te przekroje, prawda? Jest dom w przekroju, jest bardzo ważna ta cała topografia, kto gdzie mieszka, na którym piętrze. Rzuty z góry. Rzuty z góry, właśnie przekroje. Poza tym no, sam fakt tych drzwi, faktu, że, że ta klamka jest za wysoko i że z zewnątrz nie da się jej otworzyć. Już pominęłam właśnie problem z sypu, bo mama stąd wzięły się prawdopodobnie te mrówki w mieszkaniu, że wtedy w naszym mieszkaniu był jeszcze znaczy w naszym domu był syp na śmieci i tam się bardzo dużo różnych mrówek i innych zwierzątek w tym sypie lęgło i żyło. Ale to też jest taki architektoniczny detal. I są też gorseciki. I oczywiście na pierwszej stronie w kuchni mama i córeczka mają gorseciki. Jestem też autorką... Ale nie są ubrane w gorseciki, prawda? Wyjaśnijmy, nie, nie, nie. Znaczy nie o co wiemy, chodzi. Nie, tego nie wiemy do końca. Natomiast <gorski> gorseciki są to bardzo tradycyjne, warszawskie, przedwojenne, malutkie kafeleczki z takim wcięciem. I są jak taki malutki kawałek sera ściśnięty, albo właśnie jak gorsecik taki ściśnięty w tali I to są y, warszawskie kafelki, o których... Już, już nie wiem ile lat temu, 15, ja jej fotografowałam i zrobiłam na ich temat bardzo duży album fotograficzny. Tyle Zuzanna Fruba o swojej najnowszej książce Wszystko przez mrówki. Dodajmy, że jest także współautorką wraz z Hanną Faryną Paszkiewicz książki warszawskie Gorseciki Zanikające, a za Czmych osobistą historię rodzinną osadzoną w realiach stanu wojennego była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Egzemplarze, egzemplarze książki Wszystko przez mrówki mamy także dla Państwa. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe. Poranek Polskie A przed nami pierwsza dziś muzyczna nowość. To był finałowy chór z oratorium Teodora Jerzego Fryderyka Händla, dzieła późnego, zaskakująco kameralnego w wyrazie. A jest to nagranie z najnowszego albumu, wydanego 10 kwietnia, chór kameralny w Namur i Orkiestra Millennium pod kierunkiem Leonarda Garcia Kona, Środowy poranek dwójki za 10 minut siódma. Słowo się rzekło. I pora na kolejne w tym tygodniu spotkanie z językoznawczynią doktora Gatą Honcią, a dziś dalszy ciąg historii pewnego długo uchego bohatera. Przed tygodniem opowiadałam państwu o zającu: płochliwym, nerwowym, cierpiącym na bezsenność który ukrywszy się pod łowiecką nazwą Filip wyrywa się z konopi i konfunduje nie tylko otoczenie, lecz także dawniejszych słownikarzy. Wydaje się, że Filipowi coś się pozajączkowało. Zachowuje się jakby postradał rozum, jakby miał zajączka w głowie, czyli fijołka w głowie, czytamy w starym źródle. Jeśli nie z gorzałką, to z zajączkiem w głowie przyszedł i wyplata koszałki opałki. Zaświadczają niegdyśiejsi literaci na potwierdzenie tego, że zajączek to także bzik, ćwiek w głowie. Zając wart jest jeszcze innej wzmianki. W dawniejszych słownikach, notujących leksykę z epoki nie tak industrialnej jak współcześnie, znajdziemy bogatą wiedzę o tym, jak to zwierzę postrzegano. Przede wszystkim z perspektywy łowieckiej, trzeba to przyznać. Myśliwi mówili na przykład o skromnym zającu, czyli o zającu tłustym, mającym dużą warstwę skromu, a skrom oznaczał tłuszcz zwierzęcy, używany jako środek leczniczy. Dlaczego skrom? Bo odkrojony, skrojony z brzegu. Powszechnie chyba wiadomo, że uszy zająca to słuchy, a oczy trzeszcze albo patry, albo ślepaki Na Podlasiu zaś wytrzeszczaki Ale czy wiedzą Państwo, że zajęczy ogon to osmyk lub kosmyk? Sierść to turzyca, wąsy to strzyże, zęby strugi, a nogi skoki? Zajęcza skóra to smuszka, a przepraszam, krew to farba Wiadomo również dokładnie, jak się zając zachowuje. Lektura dawniejszych słowników to właściwie gotowy felieton. Czytamy bowiem tak. Zając wrzeszczy. Gdy obgryza pokarm, strzyże lub wystrzyga. Zaniepokojony stawia słupki. Dostrzegając niebezpieczeństwo, to jest będąc poruszonym, pomyka z kotliny. Wiosną chuć zajęcza sprawia, że zwierzę to parka, Albo parkoci się, w parkach być może. Po jakimś czasie zaś zajęczyca koci się, wydając w jednym rzucie po kilkoro kociąt, które zwołuje kłapaniem. Nie tylko zajęczyca, każdy zając kica albo kipi, sadzając wielkimi susami. Uciekając przed psami, daje obroty albo okłada.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 O, wygląda na to, że zając to chyba ulubione zwierzę doktor Agaty Honci. Kolejne spotkanie z językoznawczynią w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło już w najbliższy poniedziałek Za 5 minut siódma w poranku przed nami finał 21 koncertu fortepianowego C. Dur Mozarta i Piotr Anderszewski dyrygujący od fortepianu orkiestrą Sinfonia Warsowie. Autopromocja. Dwóch znakomitych instrumentalistów, wytrawnych kameralistów i pedagogów spotka się z nami w kolejnej audycji z cyklu z klasyką przez Polskę. Wiolonczelista Tomasz Strall i pianista Paweł Wakarecy. W ich wykonaniu usłyszymy przede wszystkim muzykę polską, kompozycje Chopina, Różyckiego i Paderewskiego. Wejściówki do studia imienia Władysława Szpilmana na sobotę 25 kwietnia czekają na Państwa pod adresem koncerty koncertydwojki.polskieradio.pl. Do zobaczenia i usłyszenia o 17.00. Agata Kwiecińska Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To się czyta. Laura Kamink. grom z jasnego nieba. Gdy nie mogę zasnąć, w myślach zakładam łyżwę.